To są informacje Polskiego Radia 24. Nie wszyscy dziś świętują w rodzinnym gronie. Na służbie są żołnierze, policjanci, lekarze. Pożar turbiny wiatrowej w Kalskiej, Woli w Łódzkiem opanowany. Synoptycy ostrzegają przed wezbraniem rzek w Małopolsce. Minęła godzina 19. Ewa Worobiec, zapraszam. Mimo świąt pełnią odpowiedzialną służbę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało życzenia wielkanocne od żołnierzy. Wojskowi polskich kontyngentów pełniący służbę poza granicami kraju przesyłają życzenia świąteczne prosto z miejsc, w których na co dzień realizują zadania. Składamy najserdeczniejsze życzenia naszym bliskim, rodzinom i przyjaciołom. Niech czas Wielkanocy przyniesie nadzieję, spokój oraz wiarę w lepsze jutro.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 Kilkaset osób spotkało się na wielkanocnym śniadaniu bez samotności przed warszawską halą Expo. To część akcji, która od ponad 20 lat jest organizowana przez Fundację Wolne Miejsce. Koordynatorka akcji z Izabela Trojan mówi, że chodzi o to, aby nikt nie musiał spędzać świąt sam.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 Wolontariusze podkreślają, że, dać, że chcą dać potrzebującym wsparcie. Małgorzata podkreśla, że w święta najważniejszy jest drugi człowiek. Jestem tu razem z innymi ludźmi, którzy pragną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 W całej Polsce Fundacja Wolne Miejsce zorganizowała wielkanocne śniadanie w 47 miastach, a jutro na naszej antenie o 21.06 w audycji pomówmy o tym, o samotności seniorów i dzieci. Strażacy opanowali pożar turbiny wiatrowej w Kalskiej Woli w Łódzkiem. Ogień zagrażał okolicznym gruntom. Zagrożona była m.in. pobliska linia energetyczna, mówi młodszy kapitan Adam Romas.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 domową, bo jak mówią, ludzie są nadal świadomi niebezpieczeństwa eskalacji wewnętrznej. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Razi szecha To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody od poniedziałku chłodniej z opadami deszczu, możliwe także opady ze śniegiem i przymrozki. W dzień od 10 do 12 stopni Instytut Meteorologii ostrzega też przed silnym wiatrem w 13 województwach. Jutro na Wybrzeżu i północnym wschodzie porywy do 85 km na godzinę. W nocy na termometrach od 1 stopnia na północy, 5 w centrum do 10 na południowym wschodzie. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. A teraz przenosimy się za ocean do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Miami. Jest tam Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Ameryce. Witaj Janku. Dzień dobry, nie wiem, czy u Państwa już dzień dobry, czy dobry wieczór, no, taki dobry wieczór To Taki dobry wieczór. Dzień tak... dobry dobry wieczór. Dzień tak? dobry, dobry wieczór, bo powiem Ci, że patrzę świetlik, widzę to tak troszkę słońca jeszcze i dnia, ale już właściwie robi się lekka szarówka. Rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych tej szarówki jeszcze nie ma. Rozumiem, że y, Wielkanoc y, trwa w dalszym ciągu w Ameryce. Tak naprawdę to chyba rozpoczyna się, bo tutaj Amerykanie siadają do stołu wielkanocnego po południu. To są takie rodzinne obiady. Rano często idą do kościoła, i potem jest zabawa w polowanie na jajka. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa egg hunting. To jest zabawa dla najmłodszych, do takich kolorowych, plastikowych pisanek. Chowane są przeróżne gadżety, słodycze, drobne też pieniądze i dzieci mają za zadanie właśnie te jajka znaleźć. W taki sposób rozpoczyna się tutaj świętowanie, ale też trzeba podkreślić, że Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych ma zupełnie inny wymiar niż Polska mniejszy, nie obchodzona jest tak uroczyście, ale to też z tego powodu, że katolików jednak w kraju wielu wyznań, jakim są Stany Zjednoczone, to tutaj katolicy są jednak w mniejszości. To nie znaczy, że się nie świętuje, ale też jest duży taki wymiar komercyjny tego święta, bo półki sklepowe aż uginają się dosłownie od wszystkich tych gadżetów związanych z Easter, czyli z Wielkanocą, jak to mówią Amerykanie. W ogóle Happy Easter to dzisiaj jest takie najważniejsze powiedzenie Amerykanów, którzy się witają i rozmawiają ze sobą. A jak jesteśmy na Florydzie, to myśmy księdza Tomasza Zalewskiego, on jest proboszczem parafii w Nebos, to jest miejscowość na południowo-zachodniej Florydzie. Zapytaliśmy, jaka jego zdaniem jest Wielkanoc ta amerykańska w porównaniu do tej polskiej. Czy są duże różnice, a może ich nie ma? Posłuchajmy księdza Zalewskiego. Wydaje mi się, że są bardzo podobne, dlatego że i Wielki Post, dużo ludzi przychodzi do kościoła i starają się uczestniczyć w rekolekcjach postnych, a sama Wielkanoc sobie no to i tam w Polsce i tutaj. Kościół jest pełny, także wydaje mi się, że bardzo podobnie. Na pewno jeśli chodzi o jakie rodzaje posiłków, prawda, w Polsce może to śniadanie wielkanocne jest bardziej popularne. Nasz biały barszcz szanowy z jajkiem, no wiadomo, tutaj troszeczkę inaczej. Amerykanie zasiądą do stołów prawdopodobnie bardziej po południu, na wieczór, zjedzą szynkę, czy cielęcinę. Także na pewno troszeczkę te różnice, jeśli chodzi o jakie pokarmy spożywają. Mówił ksiądz Tomasz Zalewski z w Naples na Florydzie. Natomiast naszych rodaków na wczorajszej święconce zapytaliśmy, jak oni postrzegają też takiej perspektywy już wielu lat przebywania w Stanach Zjednoczonych, tej polskiej Wielkanocy, no i oczywiście tych obrządków wielkanocnych amerykańskich. Posłuchajmy. Podobnie próbujemy zachowywać wszystkie polskie tradycje, żeby było jak najbardziej tak, jak w Polsce było. I tęskni się za tą Polską. No troszeczkę inne, bo wiadomo w Polsce jest tam cała rodzina, która bardziej te święta się wydawały rodzinne, że tak powiem. No tutaj jest troszeczkę inaczej, tym bardziej, że my mieszkamy w Chicago, co przyjechaliśmy tego na spring break, czyli na wakacje, a, ale że znajomymi mi także, bo no już się mamy fajną rodziną, atmosferę, mimo to, że tej najbliższej rodziny tutaj z nami nie ma. Na pewno tradycja. Chcemy przekazać naszym dzieciom te wartości, żeby przyjść, pobłogosławić jedzenie, którym się dzielimy, żeby zobaczyły, jak to jest w Polsce. Kontynuujemy to nawet za granicą. Mówili nasi rodacy na Florydzie w rozmowie z Polskim Radiem 24 na oczywiście polskich stołach królują wszystkie te potrawy, które są najważniejsze podczas Wielkanocy, czyli musi być żurek, muszą być przeróżne wędliny, Na oczywiście hitem to jest biała kiełbasa. Polskie sklepy podkreślają, że zamawiają tej kiełbasy niezliczonej ilości. Natomiast tak jak Amerykanie przede wszystkim ze względu na wojnę w Iraku skarżą się teraz na ceny benzyny, to przynajmniej takim małym pocieszeniem jest to, że jajka są o 60% tańsze niż przed rokiem. Przed rokiem Stany Zjednoczone, mówimy tutaj o okresie Wielkanocnym, walczyły z ogromnym problemem ptasiej grypy i ta ptasia grypa wywindowała bardzo tutaj ceny jajek w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Jest zdecydowanie lepiej, a w ogóle w okresie Wielkanocnym, z okazji Wielkanocy w całych Stanach Zjednoczonych jest sprzedawanych około 180 milionów jaj. No, przyznają Państwo, że te liczby robią jednak tutaj wrażenie. Janku, powiedziałeś o jajkach, powiedziałeś o białej kiełbasie, nie powiedziałeś o chrzanie. No właśnie, skąd Amerykanie, znaczy inaczej, skąd Polacy mieszkający w Ameryce biorą szan? Taki prawdziwy, pro... zatykający, wiesz o czym mówię. Tak, no bez, bez problemu można kupić w amerykańskim sklepie. Horse to się nazywa. Yy, yy, yy, oczywiście w polskich sklepach yy, tego chrzanu nie brakuje, no i też oczywiście yy, świkły, ale w ogóle dzięki polskim sklepom no to tutaj możemy przeżywać rzeczywiście Wielkanoc dosłownie taką, jaka jest w Polsce, bo też mówimy o białej kiełbasie, ale też znakomite inne białe kiełbasy, przede wszystkim te, które trafiają do święconki. A propos święconki, to też jest taka ciekawa informacja, bo wiadomo, że w takich skupiskach dużych polonijnych jak Nowy Jork, jak nie wiem Filadelfia, jak przede wszystkim Chicago, no to tam jest wiele polskich parafii, wielu polskich księży i bez problemu w bardzo wielu miejscach odbywają się święconki i nie ma problemu z poświęceniem świątecznych pokarów. Natomiast rzeczywiście są miejsca, gdzie Polaków jest bardzo mało. Tutaj w Stanach Zjednoczonych na przykład tylko kilka rodzin czy kilkanaście i wówczas te rodziny idą do amerykańskiego księdza właśnie z prośbą o poświęcenie tych pokarmów i też w taki sposób Amerykanie księża poznają tak naprawdę tą polską tradycję wielkanocną święcenia e, pokarmów. Często uczą się właśnie w internecie, jak to wygląda, patrzą i rzeczywiście dzień wcześniej często może nie organizują specjalnie świeconki, ale na przykład mówią, dobrze, to proszę przyjść w sobotę na mszę o danej godzinie i podczas tej mszy poświęcimy specjalnie e, wasze pokarmy. Naprawdę to jest umujące. to... to i byłem kilka razy właśnie na takich święconkach na mszy, gdzie Amerykanie uczyli się tej tradycji, gdzie Polacy pokazywali, gdzie było to święcone, naprawdę taki bardzo piękny tutaj obraz, jak my Polacy pokazujemy też Amerykanom naszą tradycję wielkanocną i też, bo Państwo to kojarzą, ja też w Polskim Radiu 24 niejednokrotnie o tym opowiadałem, to jest takie trochę nawiązanie do Bożego Narodowego bo Amerykanie pięknie przystrajają domy na Boże Narodzenie, też przystrajają na Wielkanoc. Może nie z takim rozmachem, ale też wiele domów jest bardzo pięknie wystrojonych. wesoło Alleluja, czyli hipy i Happy i Easter, takich haseł tam nie brakuje. Powiedziałeś o pierwszym dniu świąt, powiedziałeś o tym, jak przeżywają to Amerykanie, jak Polacy. No ale są pewne zwyczaje, które w Polsce były bardzo mocno zakorzenione. Teraz te zwyczaje nieco na szczęście wyblakły, chociażby to, że w czasie rezurekcji te strzały z Kalichorku, z karbidu czy z petard w ostatnim czasie, to jeszcze w, na, w, w dużych miastach już nie, ale w niedużych miejscowościach i na wsi jednak słychać huczy. A w Stanach Zjednoczonych? Nie, w Stanach Zjednoczonych nie, też trzeba podkreślić, że tutaj tak naprawdę Wielkanoc obchodzona jest w niedzielę. Poniedziałek jest już jest normalnym dniem pracy. Takim nawiązaniem do poniedziałku wielkanocnego jest impreza, która odbywa się w Białym Domu. To już jest tradycja od wielu dekad, czyli tak zwane toczenie jajek. Para prezydencka zaprasza najmłodszych, ich rodzina, także weteranów wojennych na tą imprezę. Natomiast tak jak podkreślałem, tutaj w Stanach Zjednoczonych Wielkanoc ma raczej taki wyraz symboliczny. No i jeszcze jedna ważna kwestia w Polsce, to może być nie do pomyślenia. W Stanach Zjednoczonych oczywiście transmisje sportowe są przy każdym świętek, bo i Boże Narodzenie, bo i Święto Dziękczynienia, czyli popularny, no i także oczywiście yy, przy święcie Wielkanocnym, bo to jest Liga NBA, koszykówka i Liga NHL, czyli hokej. I też Amerykanie nawet specjalnie włączają trochę tego sportu, aby uniknąć, albo starać się przynajmniej unikać rozmów o polityce. a w tym roku to jest szczególnie o czym rozmawiać. No to ja Ci zadam polityczne pytanie, czy prezydent Donald Trump powstrzyma się z wypowiedziami w czasie tych świąt, takimi kontrowersyjnymi wypowiedziami. Nie, nie powstrzyma się już się nie powstrzymał już w obraźliwy sposób napisał w kwestii irańskiej. Zresztą jeszcze będziemy dzisiaj Państwu powiadać o tym w polskim Radiu 24, ale Donald Trump znany jest z tego, że no nawet w takie wyjątkowe dni, jak Wielkanoc e, lubi skomentować w sposób taki pikanteryjny, tak to nazwę, poszczególne rzeczy, do tego amerykański prezydent nas już przyzwyczaił. No właśnie, i to jest ta rzecz, która jest dla nas tutaj w Polsce dziwna, dlatego że politycy polscy, trzeba przyznać, że zamilkli. Uwierzysz? O, widać, że są lepiej wychowani, tak to określę. <grym> bardzo ci serdecznie dziękuję. dziękuję. Jan Pachlowski, Miami, Stany Zjednoczone, atmosfera świąteczna i najważniejsze, że chrzan jest ten taki zatykający. Janku, bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję.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 mogę wszystko, to przykra, ogromnie, bo jestem to panem świata, tak? Czasami o, też tak bywa. O, no, tak, niestety tak. No i zwłaszcza jeżeli jeden, drugi, trzeci i czwarty pan świata tak myśli, no to zaczynają się naprawdę y, znaczące problemy, a one y, wybrzmiewają, zwłaszcza teraz y, w Ziemi Świętej. Z, z, z Ze z szczególną uwagą patrzymy na Jerozolimie, co, co tam się dzieje.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 takim piergrzymkom do grobu i wielu różnym e, relacjom. Jan Paweł II tu... e, mówił tak, noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy e, moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostateczne siły ciemności, śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. To e, Jan Paweł II. E, ale e, jeszcze jest... E,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 Autorytetem papieża liczyć się w jakiś sposób będą. Nie sądzę, żeby to było jak grochem o ścianę. Trudne pytanie Wiesław Molak zadawał księcu profesorowi Józefowi Klochowi, prawda?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 Autopromocja.